Właśnie, może w innych krajach są takie stwory, jak ten cały smok. Może ludzie je udomowili, tak jak ten druga, z swojego. Głupku, gdyby je udomowili, to po jakie licho by przed nimi uciekali? Hmm, narracja. A tak wracając do tej magicznej wieży, stary Osmin powiedział mi, że to właśnie dzięki niej w Mundari nie ma potworów. Nie wiem, czy mu wierzyć, dodał Godry. Jeśli nie postroja do zmysłów, to może mówić prawdę, w końcu to on założył nasz klan.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 Trzy igły przecięły powietrze i zatrzymały się na drewnianym dachu. Pierwszy atak należał do lasuła, jednak Godir go uniknął. Zdążył wydobyć sztylet i złapał je w typowy dla siebie sposób. Koniec ręku jeści spotkał się z palcem wskazującym i kciukiem. Ostrze zaś wychodziło z drugiej strony. Noże ze świstem przeżywały powietrze. Czasem wbijał się drewno, chwilami odbijały się od kamiennej wieży. Godryw zwinnie skakał z dachu na dach, konsekwentnie zbliżając się do przeciwnika.